Dobrze jest być tutaj. Naprawdę się cieszę, że mogę być w gronie braci i sióstr przed Bożym obliczem. I dzisiaj nie mamy instrumentów i będziemy śpiewać a I no Ja nie jestem żadnym wielkim śpiewakiem, ale ogólnie daję radę. Także ja będę intonował te pieśni. Jest jedna pieśń, gdzie jest tak bardzo nisko. Tam jest tyś swą krwią, nie wykupił mu Jezu. Także jak ktoś jest w stanie to pociągnąć, to, to super, bo, bo, bo to jest bardzo nisko. A później już jest ok. I yy, chcę tylko jeszcze poprosić, żebyśmy nie, nie narzucali swojego rytmu, czy. Czy, czy, czy tempa, ja będę starał się jakoś tak, nie wiem, może wezmę instrument, żeby, żeby ten rytm utrzymywać, bo czasami zdarza się taka tendencja, że jest coś śpiewane, później jest nabranie powietrza i jak się nabrało powietrza, to się dalej śpiewa, już nie patrząc, że, że jest jakiś, jakiś określony rytm, ale to mam nadzieję, że damy radę. I czy to wszystko z takich technicznych kwestii chyba tak, poproszę brata Sławka Witam wszystkich w imieniu Jezusa Chrystusa chciałem podziękować Bogu za to, że mogliśmy się zebrać tutaj brat Adam lwią lwią część zrobił za mnie czyli przywołał do porządku nas wszystkich, żebyśmy na chwileczkę, czyli na jakieś dwie godziny przerwali nasze prywatne rozmowy i skupili się na tym, co, co będzie tutaj mówione, co będzie głoszone, co będzie śpiewane. No i też będą modlitwy, także każdy z nas znajdzie wszystko dla siebie. Zależy tylko od naszej inwencji i ochotnego serca. Ja, siostry, czasami w życiu jest tak, że dzieje się sporo rzeczy, różnych rzeczy, które przychodzą z różnych stron, a to z prawa, a to z lewa, a to z góry, czasami z pod spodu. I ciężko jest czasami jakoś zebrać to wszystko do jednego worka i rozpocząć. I ja też miałem taki troszeczkę ostatnio czas, że Troszkę było parę rzeczy, które zebrały się w moim życiu, a to goście, no przede wszystkim goście i tak dalej. I wszystko, co jest z tym związane, szczególnie, że byli to goście, którzy nie są pojednani z Chrystusem, wierzą oczywiście w Boga, ale wierzą po swojemu. Także to, że ktoś wierzy w Boga, to wcale nie znaczy, że musi być pojednany z Chrystusem. Yy, tyle może takiego wstępu, który jest zawsze bardzo trudny w sumie, ja wam powiem. Tak się nawet przywykło, zwykło mówić, że yy, lecąc samolotem najtrudniej jest startować i lądować. Na pewno większość z nas, być może nawet wszyscy lecieli samolotem, zgodzą się z tym, że bardzo trudno jest startować, szczególnie dla pilotów, a potem to już on tak, można powiedzieć, sam leci. Tak samo bardzo trudno jest lądować. Wymaga to dużej koncentracji, wielu umiejętności. Czasami trzeba poskromić swoje emocje w sytuacjach bardzo ekstremalnych. W sytuacjach ekstremalnych. Także ja dziękuję już teraz, że już jakoś wystartowałem. aby to lądowanie też było pozytywne, tak jak start. Zresztą to nie dotyczy tylko mnie, ale również każdego człowieka, jeśli już chodzi o życie w wierze, bo sami doskonale wiemy, że nie zbawia początek, ale zbawia koniec. Tak jest zapisane w Słowie Bożym i należy się też tego trzymać. Oczywiście jest wiele na ten temat pisane, ale zasada jest ogólna, Taka, że nie początek zbawia, ale koniec. Chciałbym troszeczkę powiedzieć o świadectwie swoim, jakie miałem niedawno, a zmotywowało mnie to do, do tego słowo Boże, które było głoszone bodajże, bodajże dwa tygodnie temu przez brata Pawła, tego z Kościerzyny, o tym że część ludzi wierzących, część nawet chrześcijan odrodzonych z Boga bardzo już by pragnęła opuścić to miejsce, miejsce chaosu, miejsce różnego rodzaju wyzwań, jakie stoją przed człowiekiem wierzącym i być już u Pana. Ale brat Paweł zwrócił uwagę, że to może być takie, Troszeczkę jakby takie takie wygodnickie, że ja chcę opuścić to miejsce i mieć już, jak to się mówi, spokój z tym wszystkim i byciu pan. Oczywiście jest to prawda, ja też miałem w swoim życiu i nadal mam, że nie ma zbyt wielu rzeczy, które mnie tutaj trzymają. Bardziej staram się i z Bożą pomocą udaje mi się to, że przenoszę swoje myśli, swój wzrok na Królestwo Boże. Ale jednocześnie też było zaznaczone, że to jest właśnie takie troszeczkę jakby no, wygodnickie, bo, bo my powinniśmy dążyć do tego, żeby widzieć w tym wszystkim też Boga, żeby objawiał nam się Bóg, a to jest biblijne też, żeby Bóg dał nam objawienie Jego osoby i nawet apostoł Paweł modlił się do zborów Efezjan, żeby dostali objawienie Jezusa Chrystusa. I myślę, że jest to, a nawet jestem pewien, że jest to bardzo dobre zalecenie, bardzo dobre słowo, które było mówione, abyśmy nie koncentrowali się tylko na swoich jakichś dogodnych zdarzeniach, że sobie już stąd pójdziemy, ale też żebyśmy mierzyli w to, że chcemy poznawać Boga, że chcemy poznawać to, co jest w górze przygotowane dla nas. Taki był mniej więcej przekaz tego słowa i powiem wam, że kiedy usłyszałem je, to od razu mi się właśnie przypomniało świadectwo moje osobiste sprzed około miesiąca, może nawet dwóch miesięcy, bo to tak powoli, powoli, powoli ewoluowało, napełniało się, wypełniało się i stało się tak faktycznie, że w którymś miejscu swojego życia, około właśnie miesiąca, być może dwóch miesięcy, pragnąłem, zapragnąłem poznawać Boga coraz bardziej. Wiedziałem, że tutaj na tej ziemi, nie możemy się spodziewać niczego już lepszego, nawet jest takie powiedzenie, że dobrze to już było, teraz prawdopodobnie będzie już tylko gorzej i, no i Słowo Boże nawet o tym mówi, że najgorszy czas będzie już przy samym końcu, także wszystko zmierza ku temu i cały czas to myślę, że krąży również w Waszych myślach, że chcielibyście opuścić to miejsce, ale to nie jest koniec, to nie jest tylko to. My powinniśmy dążyć, powtarzam raz jeszcze, powinniśmy dążyć za wszelką cenę, zabiegać o to i modlić się jedni za drugimi, aby Bóg dał nam objawienie tego, co nas czeka. Nie tylko, że tu jest źle, ale żeby dostać objawienie, jak tam jest wspaniale, dlatego, bo Bóg jest wspaniały. Jedynie przez poznanie Jezusa Chrystusa Możemy dowiedzieć się, jakie wspaniałości są w Królestwie Boży. Nie ma innej drogi. Nie można sobie tego jakoś wymyślić. Owszem, można sobie usiąść w swoim wygodnym, najwygodniejszym nawet fotelu i tak sobie troszeczkę pomarzyć, pojeździć. Nikt nikomu tego nie broni. Jak najbardziej można, ale jednak przez objawienie, które Bóg daje, jest to najbardziej zbliżone do doskonałości. Nie jest ono na pewno doskonałe ze względu na słabość naszego ciała. Wiemy o tym, że cały czas przebywamy w ciele śmiertelnym i wiele, wiele, wiele rzeczy jeszcze jest przed nami zakrytych, ale to nie oznacza, że nie możemy prosić Boga mimo tych ułomności, żeby jednak nam podawał rzeczy, które są naprawdę tymi perłami, które są tą skarbnicą, którą Bóg chce nam objawić i objawiać. Dlatego módlmy się o te sprawy i zabiegajmy o nie. Ale nie tylko módlmy się, nie tylko zabiegajmy, ale proszę Was, nie ociągajmy się, żeby składać też o tym świadectwa. Dzisiaj miały być świadectwa, ale troszeczkę nastąpiło przetasowanie i na pewno jest jeszcze czas, jeśli nie dzisiaj, to być może za tydzień, być może kiedy indziej w niedalekiej przyszłości, żeby można było składać świadectwa o tym, co Bóg zrobił w moim życiu. To jest bardzo ważne. Ja bym powiem, że jest troszeczkę takie nawet niesprawiedliwe, kiedy człowiek modli się do Boga, prosi go o jakieś rzeczy i Bóg mu to daje, tak jak dziecko prosi Boga, ojca swojego o jakieś dary, o, to, o coś, co jest dla niego takim smakowitym kąskiem, taką potrzebą, i ojciec mu to daje, a syn czy córka idzie sobie na podwórko i tak jakby nigdy nic się nie stało. Owszem, smaczny był batonik i, i co dalej? Trzeba powiedzieć dziękuję. I dobrze jest to zrobić właśnie w takim zgromadzeniu, żeby dziękować Bogu za to, co uczynił w naszym życiu, o co Go prosiliśmy i co uczynił w naszym życiu. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy są może tacy odważni, nie wszyscy potrafią to powiedzieć w takim ogólnym audytorium, takim jakim my tutaj jesteśmy zebrani, ale nawet są spotkania, czy to środowe, czy może jakieś jeszcze inne w mniejszych grupach, czy może po domach się zbieramy. Dobrze jest naprawdę mówić, jak dobry jest Bóg, to co On uczynił w moim życiu. Jest niemożliwością, żeby człowiek wierzący, który modli się do Boga, cały czas stał w tym samym miejscu. To jest po prostu yy, niemożliwe. Jeśli człowiek prosi Boga, jeśli prosi Boga jako ojca i Bóg mu daje, to zawsze jest tak, zawsze jest tak, że jest o czym mówić, że człowiek wzrasta. Pamiętajmy, że to jest dzieło Boże, które Bóg wykonuje. Że to jest Boże dzieło i należy z tego zdawać sprawę sobie, ale też innych dla wspólnego zbudowania. Dlatego proszę Was, kochani, nie bądźmy ociążali, zabiegajmy. Czasami jest tak, że trzeba przełamać swój jakiś tam dyskomfort i po prostu podejść. I powiedzieć to świadectwo. Powiedzieć, jak wspaniałe rzeczy Bóg uczynił w moim życiu. Naprawdę. Znamy przypowieść o dziesięciu pannach. Prawda? Pewnie wszyscy, albo prawie wszyscy znają przypowieść o dziesięciu pannach. Nie będę tutaj wnikał w szczegóły, bo nie jest to w ogóle moim zamiarem, ale... Myśląc na temat tej przypowieści, zauważyłem jedną rzecz. Te głupie panny też były napominane. Wiemy, że one w zasadzie miały prawie wszystko, czyli w zasadzie miały wszystko, co te mądre, tylko nie miały oliwy. I nie wyobrażam sobie, że nikim o tym nie mówił. Na pewno mówił ale niestety one były takie no, lekkomyślne. w ogóle z tego nie zdawały sprawy, nie, nie, nie brały sobie do serca. Tak przychodziło to od nich, wiesz, wiecie, z prawa w lewo, z lewo w prawa, nawet pewnie przytaknęły głową i nic, i nic. Życie czasami wymaga od nas pewnych decyzji. I efekt końcowy tego był taki, jak wiemy, czytając tą przypowieść, że kiedy powstał wielki krzyk, bo tam jest napisane, że to był krzyk wielki, czyli to musiało być coś szczególnego. Nie takie jak dzień co dzień, albo nawet niedziela co niedziela, albo być może nawet nabożeństwo, jak nabożeństwo co tydzień, co tydzień, tylko to musiało być coś naprawdę szczególnego. Powstał krzyk, tak że one wszystkie od razu stanęły na nogi. Wszystkie, wszystkie dzieci. Tyle tylko, że pięć było mądrych, a pięć było głupich. Te mądre słuchały, co się do nich mówi i szły za tym głosem. A głupie po prostu były leniwe. Nie chciało im się. Myślały, że jakoś to będzie. I co najgorsza, zwróćcie uwagę na to, jak będziecie może czytać tą przypowieść, że te głupie tak naprawdę to miały jeszcze czas. Już po tym krzyku, kiedy stanęły i patrzą, oj, nasze lampy gasną. Co się dzieje? Miały się palić, oliwa nam się kończy. I co teraz zrobić? No to idą do tych mądrych panien. Zobaczmy, to jest cały czas. To jest jakiś czas upływa. One idą do mądrych, bo wiedzą, że coś jest nie tak, pytają, bo chcą naprawić sytuację swoją, chcą naprawić swoją sytuację, pytają się mądrych, co mamy uczynić. No one mówią, no idźcie do kupców i kupcie, no co ja zrobię, ja ci swoje nie dam, bo, bo i mnie zabraknie. No to idą do kupców i znów jakiś czas, biegną, zabiegają. To nie tak, że one wiedziały, że, że, że, że, że nie mają oliwy i sobie usiadły, no trudno. Nic na to nie poradzę, głupia byłam, no niestety, kto co się je, toż nie. No nie, no tak sobie nie tłumaczyły tego, zaczęły działać, chciały. Był jakiś czas do pokonania, czas im dany, żeby to w, teoretycznie uregulować. I kiedy już, nie wiem czy nabyły, czy nie nabyły tych, tej oliwy, u tych kupców już, wracają, a tutaj już jest zamknięte. Game is over. Już jest po wszystkim. Ktoś powie, no jak to? No, no, no, no, przecież, no przecież czyniły starania. Dlaczego Bóg zamknął przed nimi drzwi? Wiecie dlaczego? Dlatego, bo były opieszałe. To zadanie, które było im wyznaczone, chciały zrobić na ostatnią chwilę. Chciały, jak to się mówi kolokwialnie, odrobić lekcję na kolanie. Tak to jest. Chodziliście do szkoły, ja chodziłem, każdy z nas chodził. Ja wiem, jak to działa, że wiem, że jest zadanie domowe, no ale koledzy w piłkę grają. Wiem, że zadanie domowe powinienem zrobić, no bo jutro już trzeba iść do szkoły, ja to muszę mieć przygotowane. Ech, zobaczymy, będzie dobrze. Ważne, że mecz wygraliśmy. Rano się budzę. Szybko trzeba coś zrobić jeszcze z tym zadaniem. Nie ma już czasu, trzeba coś zjeść, napić się kawy, czy tam cokolwiek. Biegiem do szkoły i co? I potem He nie. Daj mi to zadanie. I czasami faktycznie to działa. Wiecie, jak są tam jakieś dwa słupki, żeby tylko spisać na kolanie, jak to się mówi, to da radę. Ale żeby wypracowanie z Pana Tadeusza napisać, nie ma takiej mowy, nie ma takiej opcji. Nie spiszesz, nie będziesz miał czasu. A cóż, to dopiero sprawy Królestwa Bożego. To wymaga dopiero precyzji i wysiłku. My wiemy, że yy, toczymy bój, tak jak apostoł Paweł napisał, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, toczyłem bój. To nie jest everlasting paradise, wieczna szczęśliwość, to jest walka. I my musimy, kochani, zdawać sobie z tego sprawę i wyciągać odpowiednie wnioski i potem iść za tymi wnioskami, żebyśmy przypadkiem nie zostali jak te głupie panny. Jeśli przysypiamy, to jestem przekonany, że Bóg mówi do was, do każdego, kto przysypia. Tylko trzeba stanąć na nogi, wziąć sprawy życia wiecznego, swoje ręce, w tym sensie, że Bóg puka, bo Bóg zawsze wychodzi z inicjatywą i trzeba pójść za Jego głosem. Wtedy będziesz mądrą panną, a jeśli nie, to będziesz głupią panną, czy ty, czy ja. To nie ma, nie ma znaczenia al tego, bo Bóg nie ma w ogóle yy, względu na osobę, czy ktoś jest Polakiem, czy Rosjaninem, czy, czy nie wiem, Kanadyjczykiem, blondynem, ta, kobietą czy mężczyzną. Nie ma to że w ogóle żadnego znaczenia. Także zachęcam wszystkich, abyśmy, kiedy rzeczywiście Bóg nam coś pokazuje, przemawia do nas, abyśmy naprawdę dzielili się z tym, żebyśmy nie byli naprawdę ociążali, bo Bóg będzie nas po prostu z tego rozliczał. Pamiętajmy, to jest Jego dzieło. Twoje życie, w Twoje życie Bóg wkłada swoje dzieło i chce chwały. Chce, żebyś o tym mówił przed zgromadzeniem, czy to większym, czy to mniejszym. Niech naprawdę Bóg nam w tym wszystkim, bracia i siostry, Pomoże I pomódl mi się też o tej sprawie. Jak zwykle powstańmy. Tak, Panie Boże, dziękujemy Ci za słowo, które Ty dałeś, które poucza nas w wielu sprawach, Dałeś nam, Ojcze, wszystko, czego potrzebujemy do życia i do pobożności. Nie ma niczego, czego byś nie dał, Boże. Twoja troska o nas jest wielka, Panie. Ty jesteś Królem, Boże. Ty jesteś tym, który chce dla nas wszelkiego dobra. Chce nas obdarowywać i obdarowujesz. Tak dalece, jak chcemy to przyjmować, Boże. Boże... Ojcze, proszę Cię, jeśli trzeba, wstrząśnij naszymi sumieniami, wstrząśnij naszym życiem, żebyśmy obudzili się ze snu, abyśmy nie przysypiali jak te głupie panny, które zlekceważyły tak wielkie zbawienie Boże. Tak bardzo potrzebujemy tego, abyśmy nie byli zamknięci w swojej religijności, w swoim wygodnictwie. Potrzebujemy, Panie, abyś Ty, Przysposabiał nas do boju, abyśmy rzeczywiście biegli, abyśmy toczyli bój, abyśmy zachowywali wiarę, która raz na zawsze została dana świętym Jego przez głoszenie, przez Słowo Boże, przez Słowo Chrystusowe Boże. Wierzymy, Panie Jezu, że Ty jesteś to mocen, dlatego już teraz Ci dziękujemy, że Ty nas przekształcasz na swój obraz że nas wspomagasz, że chociaż czasami tego nie widzimy i Ty nam to pokazujesz, że nie zauważamy i pokazujesz nam to, co już zrobiłeś w naszym życiu, abyśmy nie byli na to obojętni, abyśmy nie byli jak Ezaf, który swoje pierworództwo sprzedał za miskę, miskę soczewicy Boże. To pomóż nam w tym, Panie, potrzebujemy Ciebie, potrzebujemy Twojego pocieszenia i wierzymy, że tak też będzie dzisiaj, również tej społeczności naszej, którą nas, na którą nas zgromadzyłeś, ale też, że będziesz, Boże, nas ostrzegał, Panie, abyśmy prowadzili bój wiary, Panie, bo tylko Ci mogą się Tobie podobać. Chwała Ci na wieki, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję Ojcze, że przez naszego brata przypominasz Cię, albo odkrywasz, że są rzeczy, które Ty czynisz i my nie jesteśmy w stanie tego uczynić i są zadania dla nas wyznaczone, których Ty nie będziesz za nas robił, ale wzywasz nas i zachęcasz, napominasz, prowadzisz byśmy my właśnie robili. Proszę, że u każdego z nas, w Twoich oczach, każdy z nas jest, jest cenny. to to że, że jesteśmy umiłowanymi Twoimi dziećmi, a Twoja miłość jest przeobronna i chcesz dla nas dobrze i chcesz nas prowadzić i przemawiać i chociażby dzisiaj przez usta naszego brata. Dziękuję za to. Amen. Amen. Amen. Amen. Nie było poświęca żadnego nieżącego serca. Musimy działać serca. Amen. Śpiewajmy pieśni chwały dla Boga i. Myślę, że to wiemy, bo to już wielokrotnie było mówione, ale czasami jest dobrze jeszcze przypomnieć, że to nie, to nie jest tak, że przyszliśmy tutaj sobie pośpiewać, coś tam odśpiewać, czy odbębnić jakiś jakiś element nabożeństwa, ale pieśni, staramy się dobierać tak te pieśni, żeby były tam wartościowe, biblijne słowa i śpiewamy to chcąc dziękować Bogu, chcąc wywyższyć, uwielbić Boga. To jest jakby, myślę, najważniejsza, najważniejszy element tego naszego działania, a też jest to, że, że to w jakiś sposób dla nas jest dobre tak? I, i dla tych, którzy nas słuchają, także czyjmy to z serca, zbadajmy nasze serca, zapukajmy tam, czy jest tam chęć, żeby Boga uwielbić? Jeśli jest, to czyńmy to. Jeśli nie, to to zrozummy, że jest, że jest taka potrzeba i że to jest dobre. I jeszcze tylko dopowiem. I rzeczywiście się troszeczkę zmieniła, z, z, zmienił plan na bożeństwo, bo miało być więcej świadectw, ale jakoś tak wyszło, że, że nie, nie było chętnych wśród tych, których pytaliśmy o świadectwo i powiem, że teraz jeżeli ktoś ma coś do powiedzenia, jakieś krótkie świadectwo i chciałby to będzie taka możliwość. Tak? Krótkie świadectwo ku zachęcie po, po usłudze brata Iwana. Śpiewajmy. Thank you. królem łask Panie dziękuję Ci, że moje serce już dzisiaj może śpiewać ten hymn Panie że moje serce się podnosi do Tobie Panie dziękuję Ci to, bo to z Twojej łaski Panie jak wielką łaską jest Panie uwierzyć w Ciebie Panie zobaczyć Ciebie, doświadczyć Ciebie Panie jak wielką łaską jest te pragnienie iść za Tobą Panie to płynie z Ciebie współpracujesz ku dobremu z Twoimi dziećmi, Panie. Panie, Ty powołujesz do życia, Panie. Dziękuję Ci za to, Panie. I teraz moje serce śpiewa Cię w uwielbieniu i wtedy, gdy Cię ujrzę, Panie, wierzę, też zaśpiewa, Panie. Chwała niech Ci będzie, Panie Jezu, Królu łask. a. Amen. I innych, wyśpiewać je i to są Twoje prawa, które możemy poznawać i one mogą zmieniać nasze życie i wiele z tych praw zmieniło nasze życie i zmienia. Niech tak się dzieje, że Twoje słowo przemienia nas na Twój obraz Panie Jezu. Chcemy Pragniemy tego, mówię dla nas wszystkich, ale mam nadzieję, że to jest, każda to powie Amen, że, że chcemy być podobni do Pana Jezusa, podawiać się, być przemienianymi na, na Jego obraz, Jego podobnictwa. Amen. Wielcy potędzy Jego woły, Jego słowo i uważnie swoje własność jego. Błogosławcie Pana, wszystkie Jego zastępy, Jego słudzy spełniające Jego wolę. Błogosławcie Pana, wszystkie Jego w jakimkolwiek jesteście miejscu Jego panowania. Błogosław Pana duszą moją. Amen. Amen. Amen. Święty Panie Baranku Boży, który mieszkasz w Syanie, ty, Panie, się objawiłaś Izraelowi, jako ten, który jest, który był, który ma przyjść. Panie, oczekujemy tego przyjścia w palach. abyśmy byli gotowi na ten dzień, na tą godzinę, za przyjdzie jak złodziej na wszystkich ludzi, na całym uczy ziemi. Ty, Panie, objawił tą chwałę wtedy wielu Dziwi się, gdy uży Ciebie i odda Tobie Pokój. Bez na Tyś jest Bowiem. Wszelkie ciało, Panie, krawą się, głównie, wszelkie kolano, przed Tobą sierą. U mnie, wszelkie kolana ze mnie, przed Twą chwałą. I my tutaj w tym Twoim kościele, Panie Jezu, odejmę Ci cześć, powód, uwielbienie wywyższając Twoje świętej, Panie Jezu, bo Ty, Pan jesteś święty, dziękujemy Ci, Panie, za, za ten dar, który dałeś nam z, z samego siebie, tę ofiarę krzyżową, że Panie tak nas ujrowałeś. Przez tą ofiarę, Panie, przychodzimy do Ciebie. Dziękujemy Ci. Bądź wywyższony, Panie Jezu. Amen. Amen. Usiądźmy proszę i zapraszam brata Iwana. Witajcie bracia i siostry. Chwała Panu. Zanim zacznę, to chciałbym pomodlić się, żeby podzielić się moją chęcią i e, moimi intencjami. Także, jeżeli pozwolicie, pomodę się krótko. Drogi ojciec, dziękujemy Ci za to, że możemy tutaj być dzisiaj, że możemy przez Twoje słowo doznawać zachęty do uświęcenia, do walki z grzechem, do dalszego doskonalenia się na Twoją chwałę, za to, że nas wszystkich przywołałeś tutaj do wiary, za to, że dałeś nam wszystko, co potrzebujemy, żeby stawać się lepszymi, żeby uświęcać się. Proszę Cię, Panie, szczególnie o mnie, żeby to, co mówiłem, nie mówiłem od siebie, tylko przez Twojego ducha, przez Twoje słowo, żeby wszystko było dobrze zaprawione solą, żeby trzymałem się Twojej woli, żeby to wszystko było też dla nas korzystne i pomogło nam jeszcze bardziej uświęcać się w naszym życiu na Twoją chwałę. Proszę Cię, Panie, o pokory. Proszę Cię, Panie, o spokój ducha, żeby to, co będziemy teraz rozważać, żeby nam było wszystkim korzystne. Na Twoją chwałę. Prosimy Cię, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Mam tu taki komputerek mały, ale też słowo. Le, lepiej mieć słowo, oczywiście, ale tak oszczędzam planecie papieru niepotrzebnego. To mam też na komputerze kilka e, wersetów ze Słowa Bożego. Mm. <śmiech> e, powiem Wam tak. Po, tylko krótki wstęp zrobię, e, że to jest pierwszy raz, jak mówię, do zgromadzenia. E, Także mam, mam trochę tak, takiego, powiedzmy, lęku, ale lękam się, żeby powiedzieć dobrze, zgodnie ze słowem, a lęk przed publicznością, tak ogólnie nie mam takiego lęku, ale też to wszystko dzięki Bogu, nie? nie, nie jest moja zasługa, nie, bo wszystkie umiejętności, które ja i myślę, że wszyscy zgodziliście, że ty, wy też macie, to jest Boże umiejętności i dary, które nam dał a nie jakieś moje czy nasze zdolności. Chciałbym dzisiaj powiedzieć, może jeszcze tak o, o intencji, dlaczego w ogóle chciałbym to powiedzieć i, i jaki myślę, że byłby dobrze osiągnięty z tego cel. Od jakiegoś czasu już niektórzy bracia mnie pytali, kiedyś coś powiesz, czy tu, czy w innych zgromadzeniach. I tak nie, nie, nie rwałem się do tego, Znając, że no niedobrze świeżemu, nawróconemu iść w to wszystko. No ale tak już kilka razy z niektórych stron już była taka, taka prośba, takie pytania. Także uznałem, że, że mogę coś powiedzieć. Tak pokrótce, nie, nie za dużo. Jak macie jakiś feedback, jak to po polsku powiedzieć uwagi, tak, to, to jestem chętny wysłuchać ich później, dodatkowe jakieś tam no, uwagi, czy coś wam się nie spodobało, to też możecie do, do Adama zgłosić, bo to on był jeden z tych głównych zachęcających, nie? Ale dziękuję, dziękuję ci Adam za to. No, chciałem dzisiaj powiedzieć o, i to też będzie takie świadectwo, bo też będę mówił o mnie, jak ja, to co będę teraz mówił w te tych wersetach, jak to mnie pomogło też. Także to będzie też takie krótkie świadectwo. Chciałem mówić o, o walkie z grzechem i uświęceniu. I to też brat Sławek wspominał wcześniej, że ta nasza walka i to nasze takie starania, no powinno być cały czas, nie? Że dobrze też czekać i spodziewać się na, tą, na ten koniec naszej wiary, ale myślę, że trzeba też uświęcać się i Mam nadzieję, że to, to będzie zachęta e, dla Was, żeby uświęcać się jeszcze bardziej. E, bo myślę, że to nasze uświęcenie będzie niekończące się aż do przyjścia Pana. Czy aż zaczniemy, a później nas e, obudzi. Także mam nadzieję, że to nas wszystkich zachęci do jeszcze bardziej uświęcenia i poszukać, żeby mogliśmy poszukać jeszcze takich sfer w naszym życiu, gdzie jeszcze jest coś do naprawy, do, do ulepszenia. Będę starał się jak najbardziej wersetów też przytoczyć. Nie jestem jeszcze tak, aż tak biegły w słowie, więc nie zawsze podam konkretny cytat, ale to będą takie bardzo znane wersety, także myślę, że wszyscy z Was kojarzą. Jeżeli chodzi o, o uświęcenie, to taki mnie nasunął się, jak zbierałem te, te wersety ze Słowa Bożego. Taki werset z pierwszego Tysoloniczanu 5, 16-18. To otwórzmy go, zerknijmy tam. Pierwszy Tesalonichan, 5, 16 i do 18 wersetu. Ja będę czytał z, z UBG, jak macie trochę inny, to żebyś widzieliście, który to jest tłumaczenie. Zawsze się radujcie, Nieustannie się módlcie, za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was. I chciałem zwrócić uwagę na ten, nieustannie módlcie się, módlcie. Bo myślę, że modlitwa, tak jak wiemy, wielu może modlitwa sprawiedliwego jest bardzo ważna. I jak jesteśmy w zgromadzeniu, jak jesteśmy sami i też za chwilę też o tym powiem, żeby modlić się też za siebie nawzajem. Ja nie wiem, tak świeżo tu chodzimy do Was, tak że nie wiem, jak to u Was funkcjonuje, ale myślę, że dobrą, dobrą praktyką jest, żeby byli takie kanały komunikacyjne, bo wiecie, nie zawsze jest czas wyciągnąć teraz, znaleźć brata, w SMS-a wpisać, żeby były jakieś takie miejsca, czasami to robimy przez grupy mailowe, czasami przez tamte whatsappy, komunikatory, że jak mamy jakąś potrzebę, żeby można było szybko zgłosić taką potrzebę tam. I to może być taka grupa tylko braci, bo niektóre potrzeby są takie stricte męskie, żeby może wszystkich naszymi problemami, szczegółami nie, nie tak, może nie zniechęcać, ale tak, no, po prostu są niektóre rzeczy, które mężczyznom łatwiej porozumiecie, nie? Ale mogą być też ogólnie, nie? I myślę, że to jest dobra praktyka, żeby mieć takie grupy, gdzie można szybko, na bieżąco coś napisać. Bracia, tam bracia, siostry, Pomódźcie się, bo czuję się słaby, potrzebuję pomoc. Ja taką potrzebę czasami mam. Myślę, że może i może i wszyscy z Was, może niektórzy. No, także to, to jest to, że my, myślę, że bardzo ważne jest modlić się, pamiętać o tej modlitwie. Jeszcze chciałem tak na, na początku też powiedzieć, bo tak mi umknął ten werset, z, z Hebrajczyków 13.7 i chciałem wspomnieć ten werset, dlatego że bardzo cieszę się, że jestem tutaj z Wami i teraz zgromadzony i że możemy z Wami tutaj w niedzielę i w inne czasy tygodnia przebywać bo tak patrząc, nie wszyscy tutaj są, ale tak ogólnie w Waszym zgromadzeniu, w naszym zgromadzeniu to widzę bardzo dużo ludzi, którzy by mogliby być moimi dziadkami, moimi ojcami, matkami i, i bardzo się cieszę z tego powodu bo tak jak list z Hebreczyków 13.7 mówi, pamiętajcie, pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. I bardzo się cieszę, że mo mogę tutaj z wami być i też mówić do was, ale też patrzeć jak wy funkcjonujecie i dzielić się z wami doświadczeniem i, i czerpać od was tego doświadczenia, bo jest mnie młod młodemu chrześcijanowi bardzo potrzebne. Także jestem wdzięczny temu. Będą takich dwa lub może trzy takich głównych wersetach, które najpierw przeczytam, wersetów, których najpierw przeczytam, a później chciałbym, żeby my ich trochę bardziej w szczegółach przeanalizowaliśmy. Są tutaj jakoś zarządzam tym kubkiem, żeby mnie nie rozlał się. Ale jeszcze zanim do nich dojdziemy, do tych głównych fragmentów, na którym chciałbym oprzeć to, co powiem,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 nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, żebyście mieli, żebyście mieli Mu być posłuszni w Jego porządliwościach. Nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywieni, zmartwych i wasze członki jako oręż, jako oręż sprawiedliwości Bogu. Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod prawem, lecz pod łaską. I tu te wersety wspominam, bo chodzi mi o części w dwunastym. Niechaj więc grzech nie króluje, to wiemy, że nie możemy pozwolić, żeby grzech królował w naszym życiu. W trzynastym. I nie oddawajcie waszych członków jako oręża. Niesprawiedliwości, grzechu, nie wiem, czy wszyscy z was znacie te, dobrze te wersety. Członki, chodzi o te części ciała. Nie? I to myślę, że jest też części ciała, które są mniej fizyczne. To też nasze myśli, nasze pragnienia. Ale też te części ciała, które służą grzechowi. Tak jak na przykład nie oddawajcie się obżarstwu, pijaństwu, oczy, które patrzą tam, gdzie trzeba. Także są różne wymiary, nie tylko fizyczne. Nie? Ale nie, nie powinniśmy bracia oddawać nasze naszych członków, jako oręża grzechowi i niesprawiedliwości. I mam nadzieję, że to, powiem, to będzie dla wszystkich zachętą, żeby tego nie robić. Pamiętam kilka nabożeństw wcześniej Paweł właśnie powiedział, że spotykamy się tutaj, żeby zachęcić się nawzajem do życia w pobożności, do uświęcania się, do sprawiedliwości. I to myślę, że jest bardzo dobrze i bardzo potrzebne. Nie tylko raz w tygodniu. Myślę, że więcej. I też dalej, zobaczcie, znowu jest oręż w trzynastym na końcu e, oddawajcie samych siebie Bogu jako używieni i zmartwych, czy to też w tym innych miejscach w Słowie, że e, nasza, nasze ciało ma być e, tą, e, tą ofiarą, którą dajemy Bogu, kładziemy ją na, e, poświęcamy to ciało, uświęcamy go i wasze członki jako oręż sprawiedliwości, czyli mamy służyć Bogu. No ale to jest, wiadomo, tylko chciałem to przy, e, przywołać, żeby przypomnieć nam. Te fragmenty, których bym chciał tak szczególnie przejrzeć, to jest, otwórzmy ich, to jest pierwszy, będzie drugi, albo wiecie co, zacznijmy od Zbroje Bożej, bo to będzie jakby główny. Zbroja Boża, Efezjan 6, tak? koniec Efezjan, szósty rozdział od 10 do 19. Przeczytam tak ogólnie najpierw, wtedy spójrzmy na, na niektóre części tej Zbroje Bożej. Ja myślę, że wszyscy z nas ją znamy, ale warto ją przypomnieć. I Wiecie, często, czasami można czytać wersety, a później zobaczyć coś nowego. Także zobaczmy, może coś nam tu Bóg pokaże. Efezjan 6, 10, 19. W końcu, moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze Jego mocy. przywdziejcie pełną zbroją Bożą, zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek Diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władcom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Dlatego wieście pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się. Stańcie więc, przepasawszy wasze biodra prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości, obuwszy nogi w gotowości Ewangelii i pokoju, a przede wszystkim weźcie te tarcze wiary, którym będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego, weźcie też hełm zbawienia i mieć ducha, który jest Słowo Boże, we wszelkiej modlitwie i prośbie, modląc się w każdym czasie w duchu, czuwając nad tym samą wytrwałością wytwałością i z prośbą za wszystkich świętych. Właśnie na końcu znowu jest modlitwa. Teraz chciałem zwrócić uwagę na niektórych części tej zbroi Bożej. Od początku mamy w końcu, moi bracia, umacniajcie się w Panu i potędze, potędze, w potędze Jego mocy. Czyli to, co już dobrze znamy, że pismo nas nawołuje, żeby umacniać się. Umacniać się, czyli to nie jest tak, że jesteśmy zbawieni i. Już mamy wszystko, musimy umacniać się cały czas, nie? Cały czas starać się. W jedenastą, zobaczcie, przewdziejcie pełną zbroją, zbroję Bożą, pełną, czyli wszystko musimy mieć, nie? Wszystko zakładać, możemy zostawiać hełm, miecz, pancerz, wszystko muszę być ubrane. Ja też widzę w swoim życiu, że walka, to na pewno każdy z nas widzi, że walka toczy się cały czas. To mi przypomina czasami, jak rozmawiam z Ukraińcami, którzy teraz walczą z naszymi braćmi. To mówią, że niewierzący ludzie mają problem z taką tą stałą walką, nie? Że cały czas nigdy nie wiesz, kiedy cię mogą zabić. To, to właśnie takie e, świadectwo bracia składają. Znaczy bracia nie mają z tym problemów, szczerze od ale niewierzący mają. Oni po prostu... E, no, człowiek wariuje, nie? Jak cały czas stajesz się, ty nie wiesz, o teraz, teraz masz czas coś zjeść, bo inni tam gdzieś na, na samym wiecie, na samym zero, znaczy wszystko jest na zero, nie, ale tam na, na samym, na, na obronie czekają. I nagle wykryli pozycję i, i wszystko nakryli gradem, czy tam czymś gorszym. I teraz siedzisz i, i, i nawet wiedząc, że ty siedzisz jak ktoś inny teraz na warcie stoi, to i tak nie wiedzą, że mogą zginąć, nie. I, no, my chrześcijanie wiemy, że nas szatan może atakować wszędzie, nie? Nawet <śmiech> Nawet na takim zgromadzeniu, czy w środkowym, czy jak studiujemy słowo, to myślę, że na, nawet tam e, szatan potrafi coś zrobić. Nie? E, wiadomo, że jak jest w zgromadzeniu, to łatwiej pilnować się i modlimy się i jest inaczej, ale myślę, że ka każde właśnie to tak napisane, że umacniajcie się i musimy cały czas uświęcać się, to zaraz jeszcze dojdziemy do tego innego wersetu, który właśnie mówi o tym, że wszystko, co nie jest od Boga, jest... Od złego, nie? I nawet takie drobne rzeczy, wiecie, tak w moim życiu właśnie zobaczyłem to i, i, i zachęcam was też, bracia i siostry, żeby tak szukać tego, co jeszcze nie jest od Boga, nie? Żeby nie, nie pozostawać na tym, co już mamy. I ja też tak robię. I, i żeby my, myśmy tak wszystkie robiliśmy, nie? Że, że cały czas szukajmy. Nie bądźmy bierni, nie siedźmy w zrelaksowani, nie? A cały czas szukajmy, co jeszcze nie od Boga. Co jeszcze? Czy ja tutaj siedzę, brat mówi, ja nie mówię teraz, że ktoś zasypia, nie? Ale na przykład czasami ja tak mam, nie? Że bracia mówią i coś, coś na tak zmęczenie przechodzi, nie? To nawet, wiecie, nawet takie zmęczenie, no co ja mówię? Ja, ja na przykład proszę Boga o pomoc, żeby to zmęczenie ode mnie odeszło, nie? Czy tam gdzieś, gdzie nie tam, gdzie trzeba, nie? Czy jakaś myśl nie, nie ta. Teraz myślę o jakichś sprawach niezwiązanych z Bogiem, nie? Także cały czas trzeba, trzeba pilnować się. I to jest... Myślę, że dla człowieka niewierzącego byłoby naprawdę męczące i niemożliwe, ale dla nas wiemy, że wszystko możemy w tym, które nas wzmacnia i jego brzemię jest słodkie i myślę, że trzeba, trzeba to pilnować, żeby cały czas pilnować się. Dalej jeszcze, zobaczmy w 12, tak? Toczymy bowiem walki, czyli to jest to, co powiedziałem teraz, że jest cały czas walka. Nie, nie toczymy bowiem walki, przeciw ciału, ale jednak przeciwko czemuś toczymy, nie? I dalej jest wymieniany właśnie w tych zwierzchnościach i tak dalej, czyli cały czas jest walka, tak? Cały czas. I trzeba cały czas pilnować się i też pilnować się nawzajem, nie? Tak jak w wojsku ja chronię tego, co obok i on chroni mnie. Także musimy o to właśnie też dbać. W 13, zobaczmy, pełna zbroja Boża. Toś mówiliśmy, nie? Że ona muszę być cała, założona. Po co? Abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły i wykonawszy wszystko, ostać się. Nie trochę, nie dobrzą robotę zrobić, a wszystko, mamy wykonać wszystko. I, I do tego właśnie ja zachęcam się każdego dnia i, i pragnę was też zachęcić, żeby pamiętać o tym, że Bóg jest zadowolony, kiedy my oddajemy Mu wszystko i kiedy my poświęcamy Mu się w całości. I wiadomo, że to nam... Nikomu chyba z nas tak nie wychodzi, nie? Zawsze jest coś, właśnie tak jak mówiłem, ale to, jest, to powinno być, uważam, nasze pragnienie, żeby wszystko Jemu oddawać i, i o wszystko starać się. W szesnastym jeszcze jest ciekawa rzecz, ale to zaraz do niej dojdę, jeszcze taki mniejszy. W osiemnastym zobaczmy. We wszelkiej modlitwie, to już mówiliśmy i prośbie, modląc się w każdym czasie w duchu, czuwając na tym z całą wytrwałością. Czyli musimy Czuwać to, coś powiedziałem powiedziałam właśnie. Nie? I z całą wytrwałością. Czyli po prostu w innych wersetach też jest nie. Przełóżmy wszelkich starań. Nie? Ale jeszcze chciałem zwrócić uwagę na szesnasty, bo tu jest napisane a przede wszystkim weźcie tarcie wiary. Tak i nie wiem, czy zastanawialiście kiedyś, dlaczego, dlaczego napisane przede wszystkim bo wiadomo, że wszystko trzeba założyć, ale coś jest przede wszystkim. Przede wszystkim weźcie tarcie wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego. I to mi przypomina taki werset z Galacjan 3.11. Galacjan 3.11. A że, prawo, a, przez pra, a że przez prawo przepraszam, nikt nie jest usprawiedliwiony przed Bogiem jest oczywiste, bo sprawiedliwy będzie żył z wiary. I są też inny w wierze, żyjemy, e, dużo jest to o, o wierze, ale musimy dbać o to, że, żeby pamiętać o tej, o tej, o tej wiary i, i z tą wiarą podchodzić do naszych potrzeb, do naszych pragnień, do naszych próśb, żeby to było z wiarą. Nie tak tylko takie, wiecie, formułki, czy taką odbębnić, ale żeby było z wiarą. Ale zobaczmy jeszcze dalej w 17. Efezjan. Jesteśmy znowu w Efezjan. Efezjan 6, Weźcie też heł zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Hełm zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Na wojnie Heum to wiecie nasze ciało funkcjonuje jakby mózg to jest taki komputer centralny nie? i o ile wiadomo, że Bóg nas chroni i na tej rzeczywistej, to znaczy takiej fizycznej wojnie i takiej wojnie duchowej i jak coś się przetrafi no to jak człowiek ma przeżyć to on pójdzie dalej, nie? Ale, ale hełm musi być, bo może być trzęsienie mózgu, polecisz gdzieś wybuchnie jakiś granat, cię odrzuci wali się głową i jesteś wycięty z walki Także hełm jest bardzo ważny, bo to jest nasz jakby centrum takiego fizycznego ciała dowodzenia, nie? I, I może, myślę, tak mi się wydaje, że to dlatego jest ten hełm, ten hełm zbawienia i mieć ducha, zaraz do miecza jeszcze przyjdę, żeby właśnie dbać o, o naszą głowę, nie? O nasze myśli, emocje, może nie emocje, myśli, no w sumie emocje też związane z głową, nie? Ale żeby o to bardzo dbać, o to, bo to jest właśnie jak w tych innych wersetach, nie? Że nie to, co wchodzi do ciała kala człowieka, tylko to, co wychodzi. Nie? Wychodzi z serca, ale serce serca też wiemy, że współpracuje, serce nie jest odcięte od ciała, co współpracuje razem nie? i te nasze pragnienie i myśli, co wychodzą z serca, to tym wiadomo, że Bóg przede wszystkim kieruje, ale w tym wymiarze fizycznym to mózg kieruje. Nie? Ale jeszcze weźmy też mieć ducha, którym jest Słowo Boże. I tu zaraz przyjdę do tych dwóch innych fragmentów, jednego fragmentu, którym chciałem powiedzieć. O ten miecz, że ten miecz to nasza zbroja, bo kiedyś tam wtedy była miecz, no wiadomo, że dzisiaj mamy też inny, bardziej takie nowoczesne rodzaje uzbrojenia. To ten miecz musi być, bo inaczej będziemy tak tylko w takich walkach obronnych. nie Tylko będziemy uciekać, gdzie się chować, może tam... Ale miecz muszę być. I każdy z nas wie, że muszę być słowo i musimy, musimy go używać, ale ja zaraz chciałbym pokazać, co mnie Bóg pokazał przez taką jedną siostrę na internecie. Po prostu przypadkowo trafiłem na taki krótki filmik, bardzo krótki. Wspominało to słowo, które zaraz wam pokażę. Jak, jak ten miecz można używać? To słowo. Jeszcze zanim do tego przyjdę, sekundkę, tylko zobaczmy. Albo dobrze, weźmy do tego, do tego wersetu, otwórzmy 2 Koryntian 10 od 3 do 6. Pamiętajmy, 2 Koryntian 10 3 do 6. Chociaż bowiem w ciele żyjemy, nie walczymy według ciała, gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga i ma moc burzenia twierdzy warownych. Obalamy zrozumiewania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga, i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi, gotowy do ukarania wszelkiego nieposłuszeństwa, kiedy Wasze posłuszeństwo będzie całkowite. E, drugi, drugi Koryntian. 10, 3 do 6. I też tu, tak jak w Efezji, ja chciałem zwrócić uwagę na kilka rzeczy, co mnie tak właśnie przez ten krótki filmik przypadli do... tak przekryli mi się w, w głowie, w umyśle. I to, co teraz powiem, ja stosuję to sam od no już kilka miesięcy. Wcześniej robiłem coś podobnego, ale to... Dla mnie stało bardzo skuteczne, i to powiem od razu: to nie jest jakaś tam formułka, nie, kle, nie klepania. Nie o to chodzi i mogą być zupełnie inne wersety, który też można tak, w taki sposób używać. Ale o co, o co chodzi? Zobaczmy. Przede wszystkim, znowu, to jest o orężu, tak? Gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, nie walczymy według ciała. Czyli to już jest na skazówka, że główna walka to nie jest, wiecie cielesność czy fizyczność, to ten wymiar fizyczny, bo na przykład jak gdzieś pójdziemy, gdzie jest więcej grzechu, to nas nie odchroni od, od grzechu, nie? Bo to nie w taki sposób trzeba walczyć. Nie chodzi o to, że tam trzeba iść, gdzie jest dużo grzechu, nie? Ale jak możemy uniknąć, to nie idźmy tam. A czasami Bóg wzywa, żeby tam właśnie iść, nie świadczyć. Ale walka jest duchowa i nad, o tym trzeba pamiętać. Niecielesna i ona jest bardzo mocna, ta walka, Nie? To na pewno wszyscy z was wiecie i wszyscy pamiętamy o tym, że modlitwa i słowo i takie rzeczy są bardzo mocne, ale zobaczmy dalej w piątym. Obalamy rozum... Rozum... rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Tu mi chodzi konkretnie o, te, o ten werset, pierwsze to obalanie, że wszelką wyniosłość, to co mówiłem wcześniej, że wszystko co nie jest od Boga jest, moim zdaniem na pewno zgodzicie się, jest od szatana, nawet jak neutralna jakaś pozycja. To też nie jest od Boga, bo Bóg nie chce, żeby byliśmy neutralni letnie, tylko żeby byliśmy, byliśmy pożyteczni. Albo zimni, bo zimna woda była pożyteczna w tych czasach, albo gorący, bo gorąca była też pożyteczna dla kompanii. Ja kiedyś te wersety, a propos, rozumiałem inaczej, że te chłodni nie są od Pana, ale taki brat nie powiedział, nie wiem czy to rozważaliście, że w tych wersetach bądź gorący albo zimny dla Pana, to zimny to też jest dla Pana. I chodziło tam wtedy, w tych czasach, że zimna woda była potrzebna, żeby na przykład napić się, ochłodzić albo coś ochłodzić, a gorąca woda była potrzebna na przykład do no mycia i takich rzeczy. Także to tak tylko wspominam, to jest, to jest ciekawa rzecz. Także obalajmy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga. Czyli wszystko, co nie jest od Boga, jest od szatana. I zobaczmy dalej. Zniewalajmy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. I tu chciałbym zatrzymać się na tym zniewalamu, zniewaleniu i powiedzieć kilka rzeczy, kilka słów. To właśnie, ten, ten mały kawałek. Zniewalajmy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. To to jest właśnie część tego krótkiego filmiku, co zobaczyłem na internecie i to mnie bardzo pomogło, że dobrze jest prosić braci o modlitwę, dobre samemu też modlić się profilaktycznie, to zaraz do tego też dojdę, ale dobrze jest też w konkretny jakiś sposób jakoś to sobie w głowie ułożyć, co to znaczy zniewalać, tak, zniewalajmy wszelką myśl do posłuszeństwa. Tak? Co, co to znaczy zniewalać wszelką myśl? Bo na przykład przychodzi taka myśl grzeszyć, gdzieś płacić, gdzie nie trzeba, nie iść do kościoła, bo jestem zmęczony, jest dużo pracy itd. Tak tak nie przychodzi taka myśl, to jak mamy ją zniewalać? Co mamy z nią robić? Nie? Bo na pewno niektórzy z Was modlą się, że o, tam octo, potem mnie szatanie, czy tam jakiś w swoich słowach, czy może jakieś tam wersę przetaczamy. Ale jak to myśl zniewolić, nie? Jak ją zniewolić? I właśnie w tym filmiku, i to z wami podzielę się, jak ta siostra to zobaczyła, powiedziała po prostu, że jakoś tam czytała ten werset, tego bardzo dobrze znała, ale w jakimś momencie zobaczyła coś więcej, nie? I powiedziała, że jej pomaga i innym pomaga to, żeby właśnie po prostu w taki sposób, dokładnie w taki sposób, jak przychodzi pokusa, no modlić się albo mówić, nie? Że przychodzi na przykład pokusa i mówić, zniewalam Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Wzniewalam Cię w posłuszeństwo w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie? Taką intencję wygłosić nie musi być to publiczne, w sensie na głos, może być w głowie, nie? ale żeby takie pragnienie było. I, I znowu, jeszcze raz podkreślę, to nie jest formułka, to nie, nie daje Wam jakieś tam zaklęcie, nie? bo to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, że dlatego nam Zbroję Bożą wcześniej, bo jest Słowo Boże i jest mieczem, żeby ten miecz używać. Nie? Bo jak przychodzi wróg, to, to my tak nie na wojnie, powiedzmy tam rzeczywiste, nie... nie, nie nie pokazujemy mu tylko broń, albo tak trzymamy tutaj, na, na spuście palec, nie? Ja trzeba wyciągnąć nie? i trzeba strzelać do niego, nie? No także samo w duchowej walce trzeba używać to słowo konkretne, do, z konkretną intencją, żeby, żeby w konkretnym kierunku ją używać, nie? Wróg jest tam, to nie strzelamy tam, nie? I, I to jak zacząłem to stosować, i też inne wersety stosuję, tak, żeby dać jakiś przykład, to ten właśnie najczęściej stosuję to dla mnie jest bardzo pomocne. Nie wiem, czy ktoś z was kiedykolwiek tak próbował czy ten weset, czy inny werset stosować, ale to stało dla mnie bardzo pomocne. Także jak przychodzi ta pokusa i tak zniewalam ją w taki sposób, mówię, zniewalam cię w imieniu Jezusa Chrystusa w całkowicie posłuszeństwo, czy tam coś dodałem, czasami nie, powoduje, że ta pokusa i ten grzech odstępuje. Ale nie zawsze na stałe, nie? Nawet najczęściej nie stały, wiadomo, że tam żadnych grzech nie odstępuje stale, ale odstępuje czasami nawet na cały dzień, czasami na kilka godzin, czasami na kilka minut i przechodzi znowu i znowu to samo. Albo inny werset, znowu mówi to samo i ona odstępuje i było tak u mnie, że czasami odstępowała na cały dzień. Po prostu już nie przychodzi, nie? I nie trzeba nawet tam prosić braci o modlitwy, czy tam żony, rodziny, albo po prostu ta pokusa odchodzi, nie? A czasami przychodzi też inna, nie? I jeszcze, jeszcze powiem, dlaczego to znalazłem to tak, tak bardzo pomocne. Albo jeszcze, zanim to powiem, tylko doczyna ten szósty. Gotowi do ukarania wszelkiego nieposłuszeństwa, kiedy wasze posłuszeństwo będzie całkowite, nie? I to tak jak mówię, czasami ta pokusa odejdzie, przyjdzie następna. Nie przyjdzie gdzieś ktoś się wnerwi nie i wybuchniesz gniewem, na żonę, na dzieci, na, na bracie, na kogokolwiek. Nie? To przyjdzie następna. I to tak samo, albo tym wersetem, albo innym, ale też, żeby nią zniwalać, nie? no mówią, to, to naprawdę bardzo, bardzo mi pomogło i chciałbym was zachęcić, jeszcze raz podkreślę, niekoniecznie ten werset, Znajdź, macie jakieś inne wersety, które bardziej wam tak podpowiadają, podpowiadają bardziej waszym walkom, to możecie te wersety stosować, ale zachęcam was, żeby, żeby naprawdę spróbować coś takiego robić, jak jeszcze nie robiliście, bo to naprawdę jest, naprawdę nie bardzo pomogło, nie? z tymi moimi, ja mam takich głównych dwa, dwa grzechy, z którymi walczę, e, moje słabości i myślę, że każdy z nas ma taki, taki dwa, czasami trzy, czasami jeden e, i jak stosuję, to na nich wiadomo, że tam modlę się też wcześniej, profilaktyczny, jak wstaję rano, czy jak dojeżdżam do pracy, to te rzeczy modlę się, ale, ale właśnie to stosując to w taki sposób, to bardzo bardzo mi pomaga. E, no i to znowu to w szóstym tego, gotowy do ukarania wszelkiego posłuszeństwa, nieposłuszeństwa, kiedy, kiedy wasze posłuszeństwo będzie całkowite. To znowu starać się o wszystko, wszystko, wszystko. E, cały czas uświęcać, cały czas szukać a co jeszcze, a co jeszcze mogę lepiej zrobić. Można też pytać braci i siostry, nie? Słuchaj, tak czuję się tak na dobrym poziomie, to wiesz, nie powiedz, co widzisz u mnie, że jest słabe, nie? Co, co bym, twoim zdaniem mógłbym jeszcze uświęcić, i, i, nie broń, I nie brońmy się od razu, to też tak trochę dy, dy, dy, dygresja, nie, nie brońmy się od razu, jak już szczególnie poprosiliśmy o coś takiego, nie tłumaczmy się od razu, no wiem, że mam to, ale wiesz, ja tam mam tam ciężką pracę, ja tam mam e, w rodzinie żona, mąż niewierzący, nie, nie tłumaczmy się od razu, ale tak poprośmy od brata, od siostry coś i przyjmijmy to. E, najlepiej powiedzieć dziękuję, tak już z przygotowaniem, tak powiedz i tak, Przygotuj się na ten. I jak już twoja pierwsza reakcja, to już też w głowie dobrze jest przygotować się. Jak już wysłucham, to ciężko jest wysłucham, ale pierwsze, co powiem, to, to podziękuję bratu, nie? Siostrze za uwagę, nie? Bo często jest tak, że tam nawet jak pytamy, to nam mówią, a ty jesteś taki, takie, to nie, bracia, to tak nie jest. Ty nie znasz mojej historii, ja mam trudne tam dzieciństwo, rodziny i tak dalej, nie. <śmiech> Jeszcze. W, w, w temacie tego wersetu też chciałem przywołać, taki jest mój werset, który no to jest jeden z tych dwóch moich głównych słabości, to, to jest właśnie ten drugi Tymoteusz. Otwórzmy drugi Tymoteusz, 2.22 To jest łatwo zapamiętać, bo to jest same dwójki. 2, Tymoteusz, 2.2.2 22. I nie chcę mówić konkretnie o tym grzechu, e, młodzieńcych porządliwości, ale szerzej o, o tą praktykę, co tu e, Paweł do Tymoteusza opisuje, bo Tymoteusz był młody, to podejrzewam też dlatego jemu ten werset, ten, to słowo powiedział. E, drugi Tymoteusz 2, 22. Uciekaj też od młodzieńcych porządliwości. Może przeczytam cały najpierw. A zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój wraz z tymi, które wzywają Pana z czystego serca. E, tu, tu ciekawe jest, że napisane jest uciekaj, nie? E, tam to greckie słowo, nie pamiętam jak ono brzmi, ale ono takie właśnie nagle takie, nie? E, no tak zmiatej, nie? Szybko, szybko je i uciekaj, Nie? To jest taka nago akcja. Nie? Także jak przychodzi, to albo wzrokiem ucieka, albo myślą, albo właśnie moc się ucieka. Nie? Trzeba po prostu uciekać z tego, ale zobaczmy, zobaczmy dalej. A zabiegaj o sprawiedliwość, bo nie wystarczy tylko, jakby każdy z nas nie chodził do, do, do zgromadzenia, na spotkania. Po prostu będę mówił, ja będę siedział w domu, trochę tam kazania posłucham i będę uciekał. nie, Ale nie, nie, nie mamy tylko uciekać od tego, ale mamy też zabiegać o sprawiedliwość, Wiary, miłość i pokój. Nie my sami, nie z rodziną, nie z przyjaciółmi tam gdzieś, a wraz z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Czyli na zgromadzeniach. I musimy przybywać, wiadomo, że nie możemy zaniedbać rodziny, pracy, ale, ale muszę być to co najmniej raz w tygodniu, a naprawdę tak naprawdę lepiej więcej. Żeby być z braćmi, i wiecie, zbraćmy też nie musimy być fizycznie zgromadzeni. Dzięki teraz tej całej technologii to możemy jak naprawdę nie damy rady, no to chociaż połączyć się je, jak jest środkowe, czy wtorkowe, czy jakieś tam inne spotkanie i posłuchać, nie? Ale wiadomo, że lepiej, wiadomo, że lepiej na żywo tu. <śmiech> Ten. Także zabiegajmy o no to, bo, bo to jest ważne, bo bez tego czasu wspólnego i też. Po nabożeństwie jak jest, jesteśmy tutaj i później, e, ja na przykład teraz mówię, my tak dopiero dołączamy się do was, ale chciałbym też, żeby tak... E, e, nie wiem jeszcze kiedy to się stanie, bo żona jest w ciąży. E, także... O, teraz wszyscy wiedzą. Mm -hmm. <laughs> e, e, także te, jeszcze cięz, ciężko nam trochę gościć, e, bo czasami to się, dopiero początek, nie? Także jest ciężko, ale chciałbym zaprosić każdego z was, wiadomo, że może nie wszystkich, wszystkich na raz, nie, bo to może będzie trochę ciasno, ale żeby tak w niedzielne spotkanie, żeby żeby niektórzy z was już tam byli u nas, nie, a niektórzy żeby tak zapraszamy was do nas, nie? Na, na posiłek po, po zgromadzeniu, nie? to nie będzie dzisiaj, Misiek, także spokojnie. <śmiech> ale, ale tak naprawdę zapraszam was i myślę, że to jest dobrze, żeby spędzać więcej czasu razem ze sobą, bo wtedy może, może wyjść na, na jaw takie wasze nasze potrzeby, podzielić się nimi, nie? to jest bardzo ważne. Także zabiegajmy o to razem z naszymi braćmi. Będę już kończył, tylko jeszcze kilka, kilka wersetów chciałem wam przetoczyć. A, Otwórzmy jeszcze pierwszy list Jana, pierwszy rozdział.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 I dalej, w drugim jeszcze przeczytam. Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. To zaraz. Jeśli jednak ktoś grzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego i On jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko, nasze, a nie tylko za nasze, lecz tak, także za grzechy całego świata, a po, to poznajemy, a po poznajemy, że Go znamy, jeśli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi znam go, a nie zachowuje jego przekazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Lecz kto zachowuje jego słowo? W nim prawdziwy wypełnia się miłość Boga. Potem poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim trwa, powinien sam postępować tak, jak on postępował. Ehm, wrócę tu tylko do na początku. Nie będę wchodzić w ten temat, bo wiem, że niektórzy, nie wiem, czy tu, niektórzy z Was tak uważają, że wierzący człowiek nie może popełnić grzech. Ja po części tak uważam, ale nie to, że nie może popełnić wykroczenia, tylko że nie jest poczytane jako grzech. Nie wiem, czy wszyscy tak widzicie, bo jesteśmy już zbawieni, oczyszczeni z naszych grzechów, ale czy no ja widzę to po prostu, że to jest nasz upadek, nie, tak jak w Rzymian 7, że Paweł robi nie to, co chce, no ale to inny temat, to nie chcę w to wchodzić, tylko chodzi o to, że każdy z nas już po Nowym Narodzeniu, to myślę, że z tym wszyscy, wszyscy zgodzicie się, że każdy z nas robi to, co nie powinien. Nie cały czas, ale czasami, nie? Czasami upadamy, czasami potykamy się i nie powinniśmy tego robić i tu i w innych wersetach to jest napisane, że powinniśmy wyznawać nasze grzechy. I to nie chodzi o to, żeby każdy raz, jak coś zrobiliśmy w ciągu tygodnia, bo to tam nie starczy na nabożeństwo czasu, a nie na śpiew, wychodzić tu czy tam w grupach mówić, ale to wracając do tych grup, myślę, że te grupy to właśnie to jest częścią tego, nie? żeby jak mamy coś, gdzie upadliśmy, żeby dzielić się z tym, bo ja myślę, że to jest też ważne, bo jak dzielimy się z tym i czuwamy wszyscy nad sobą nawzajem i wiemy, że o, na przykład tam Radek ma taki problem, Iwan ma taki, nie? to jak dzielimy się z tym i przychodzi to następne spotkanie, czy tam znowu piszemy, czy widzimy się w niedzielę, czy w środę, czy kiedykolwiek, to już w ciągu tygodnia jest łatwiej nie grzeszyć, nie, łatwiej nie upadać. Dlaczego? Bo, bo dla mnie tak jest, nie? Bo ja wiem, że może przyjść niedziela i brat mnie zapyta, jak cię idzie z twoją tem, nie? I przecież nie będę kłamał bratu i powiem, że super. Możecie spytać, a czy, czy upadłeś, czy... Czy wszystko było dobrze, nie? Może spyta, może nie spyta, ale to już jest takie ryzyko, nie? <śmiech> Także myślę, że dobrze mieć takie, takie grupy, bo to nas w ciągu tygodnia, jak przychodzi ten grzech, daje takie zastanowienie, dodatkowe taka um, zachęta, nie? Że nie grzeszyć, bo brat się zgorszy, nie? Wiadomo, że Bóg zgorszy się, i to jest najgorsze, to jest, powinno być naszym pierwszym, nie? Ale też dodatkowo, nie? Że, że też brat, siostra, czy zgromadzenie się zgorszy, Nie? Um, Także tu, dlatego ja, ja tak widzę, że wyznawajmy nasze grzechy, to jest bardzo ważne, żebyśmy to regularnie robiliśmy, żeby wyznawaliśmy i na bieżąco, jak zgrzeszyliśmy, czy tam z żoną, z dziećmi, z braćmi i tak w tych, powiedzmy, grupach, czy tam na tych spotkaniach, nie? Także to dlatego chciałem wspomnieć. Jeszcze tu był taki kawałek, co chciałem... A, że to jest ten list Jan, wiadomo, że to jest do wierzących, nie? Tak ja to widzę, ja tak to rozumiem, że to jest do, do wierzących, którzy już uwierzyli, którzy już poznali, on tam dalej jeszcze pisze, że. Y, pisze Moi dzieci, nie? Pisze wam, abyście nie grzeszyli. No ktoś grzeszy, mamy urządowniką u ojca, czyli mamy u więc to, to już jest zgromadzenie wierzących, nie? Tak to rozumiem. No ale to nie wchodźmy w to. A, no i to właśnie mamy też Jakuba, ten inny werset co wspominałem. Jakub 5:16. Tylko ten krótki werset. Zobaczmy go. Jakub 5:16. <śmiech> <śmiech> Wyznawajmy, wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedny za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. To, co wspominałem już na początku. Czyli dobrze jest wyznawać te grzechy, nie, bo tak jak mówię, to jest, to jest potrzebne do dalszego uświęcenia. No i to jeszcze raz to, że właśnie to te grzechy nie są nam poczytane. Z 2 Koryntian 5,18, nie musicie otwierać, tylko przeczytam. 2 Koryntian 5,18, 19. A wszystko, je, a wszystko to jest Boga, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa i dał nam służby pojednania. Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów. I nam powierzył to słowo pojednanie. A jest też, że o ich grzechach nie wspomnie nigdy. I takich jeszcze kilka, kilka fragmentów. Czekajcie, bracia i siostry, tylko zobaczę, czy coś mi tutaj nie umknęło. Generalnie to by było tyle. Także podsumowując, te dwie rzeczy, tak. Ta taka czynna walka, czynna walka duchowa żeby nie pozostawiać na tym, co już mamy na tym dobrym, co mamy, ale iść dalej, szukać następnych rzeczy i, i używać słowo, żeby te, te rzeczy zniewalać przeczytam jeszcze raz, ten, żeby nam to zapadło tak dobrze w pamięć z 2 Koryntian 10 5 i 6 obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość która powstaje przeciwko poznaniu Boga i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi, gotowy do ukarania wszelkiego nieposłuszeństwa, kiedy wasze posłuszeństwo będzie całkowite. Także to, e, ta zbroja Boża, co mówiliśmy na początku e, i bądźmy jak najwięcej ze sobą w kontakcie, czy w rzeczywistym, czy przez komunikatory te różne, żeby jak ktokolwiek, kto z nas upada, żeby od razu mogliśmy reagować, nie? I też zachęcam was też i no ja mam z tym czasami problem, bo tak szczególnie teraz jak to poznałem, to tak świetnie działa, nie? I widzę, że teraz Bóg ze mną przeciwko szatanowi wchodzi na jakiś taki następny poziom, nie? Że dobrze, już widzę, że poradziłeś sobie taką zbroją, nie? Teraz walka w grupie, nie? Był taki moment, kiedy walczyłem w tych grupach poprzednich, w tych poprzednich zgromadzeniach, ale tam słabo to było, szczerze wam powiem. Kulało to i nie było tych kontaktów, nie dzieliliśmy się tyle, na ile powinniśmy. Także to podkreślicie jeszcze raz, żeby dzielić się tym naszymi słabościami, prosić o pomoc, żeby ta walka też była nasza wspólna, żeby nie walczyliśmy się samotnie, nie? bo na pewno nie do tego nas Bóg powołał. I, I to trzecie to właśnie stale takie... A nie, to już powiedziałem, stale uświęcenie, coś jeszcze chciałem powiedzieć? No to i ta cała zbroja... Tam wspólny, jakby razem, coś mi umknęło. No, także to, to by było chyba na tyle. Jak ktoś, o, to właśnie chciałem już powiedzieć, jak aż powstaną takie grupki, nie? Czy wiem, wiem, że tam coś na WhatsAppie już tam coś się szukuje, nie? Czy tam coś jest, funkcjonuje jakoś, to jak ktoś z Was na przykład ma też jakieś takie problemy, na pewno macie jakieś walki z grzechem, to zachęcam nas wszystkich, żebyśmy nie tylko wy ze mną, nie też ze wszystkimi, nie podzielmy się tymi problemami. Nie musimy mówić w szczegółach, bo jak to jest tam gorszące, nie, to może nie musicie do wszystkich tam kilkanaście osób, nie? Możecie sobie brać chociaż jedną osobę, a chociaż, o, może, może dajmy taki, ten yy, zadanie domowe, nie? Żeby każdy z nas, kto nie ma takiej osoby, do której... Nie mówię o rodzinie, bo rodzinę dobrze, dobrze mieć, ale dobrze, żeby ktoś był też zewnątrz. Jak, nie ma, jak ktoś z nas nie ma takiej osoby, do której zgłasza się po pomoc, to, to spróbujcie taką osobę... Bo znacie przecież ludzi tutaj, nie? Bracie, siostry. No to spróbujcie znaleźć taką osobę i chociaż nie ustalajcie... Wiecie, to nie jest kontrakt, że to teraz, od dzisiaj będziemy zawsze tam... Jak tylko masz, to od razu do mnie pisz, a ja będę Cię pytał w każdą środę. Nie, nie chodzi o to, tylko żeby sp spróbować chociaż to zrobić. nie. To Jak ktoś z Was nie ma takiej, takiej osoby, to, to zachęcam Was, żeby postarać się taką osobę spróbować znaleźć. Nie? Także to, to może być takie zadanie domowe. Nie? E, no, to ja mam tyle. Czy mam dalej mówić? To, czy... <śmiech> tyle wystarczy. Nie? Także dzięki, dzięki, że mogłem Wam, mam nadzieję, posłużyć tym, tym słowem I, i niech nas Bóg dalej uświęca żeby przenosiliśmy jeszcze większe owoce i zachęcam też o rozmowy o tym wszystkim, co teraz co usłyszeliśmy. I chwała przede wszystkim tylko Bogu, nie przede wszystkim, chwała Bogu za, za to wszystko, że nam to dał, te słowa i te, te wersety mnie podesłał, że Adamowi położy to na sercu i że, że była taka chęć i że mamy gdzie to o temu powiedzieć, także chwała Bogu za to wszystko, dziękuję Jemu. Możesz krótko pomodlić się. Dziękuję Ci Boże, za to wszystko, co mogliśmy od Ciebie usłyszeć, za to, że położyłeś to mnie i nam, naszym braciom, na sercu, za to, że pilnowałeś moją mowę, żeby była dobrze zaprawiona Twoim słowem, solą, żeby nie gadało niepotrzebne, żeby skupiałam się na Tobie. Dziękujemy Ci, Panie, i chwała Tobie za to wszystko. Tobie oddajemy hołd cześć i cześć, uwielbienie, ty jesteś sprawcą i dokończycielem naszej wiary, i to dzięki Tobie tylko możemy te wszystkie rzeczy czynić. Kiedy nie mamy tego pragnienia, Panie, proszę kłaść nam też to na sercu, bo jak nie, bieże, nie możemy się biec, to, to pomóż nam roczkować. Pomóż nam, gdziekolwiek jesteśmy na jakimkolwiek poziomie rozwoju, pomóż nam pójść ten następny, ten dalszy krok, żeby mogliśmy być jeszcze lepszy dla Ciebie. W naszych rodzinach, w, naszym, w naszej społeczności i w świecie, żeby mogliśmy też wśród niewierzących żyć nienagannie, uświęcać się na Twoją chwałę. Prosimy Cię Panie o to wszystko. Chwała Tobie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Wsiądźmy proszę. Bardzo krótko odniosę się do tego, co mogliśmy usłyszeć. Nie wiem na ile brat Iwan jest świadomy, na ile jest nieświadomy, jak bardzo wpisał się w to, co tutaj w naszej społeczności ostatnimi tygodniami, miesiącami głosimy, próbujemy praktykować, o czym rozmawiamy. Także też bardzo dziękuję Bogu, że, że nasz brat tutaj się podzielił i tak jak mówię, według mnie wpisał się idealnie i, i dzięki za to Bogu. I, i tak pomyślałem, że ta, ta zachęta, która popłynęła z jego ust jest tak bardzo wyraźna, że, że chyba nie potrzeba nic tutaj dodawać, że, że to już po prostu tylko powiedzieć na to amen. Ale ja mimo to pozwolę sobie jakby powie, powiedzieć coś, co, co może komuś będzie jeszcze potrzebne, żeby wyjść z pewnego miejsca i, i pójść do innego miejsca. Tak myślę o dwóch, dwóch postawach naszych serc. Jedna jest taka, ja chcę wyglądać na takiego bez zarzutu, y, który nie potrzebuje żadnej korekty, który nie potrzebuje, żeby y, przyjść i w miłości braterskiej mi powiedzieć: Słuchaj, widzę w tobie to, że, że nie wiem, za bardzo się źle zwracasz do sąsiada, czy na no, cokolwiek różne. To, to jest cała lista rzeczy, które. My mogą być naszym udziałem i które y, potrzebują przemiany, tak? Bożej przemiany w nas, a, a, a my potrzebujemy zobaczenia tego. Czyli taki idealny obrazek nas, nasz, którego nie chcemy tykać, nie chcemy, żeby nam ktokolwiek co, coś mówił. I mamy dru drugą postawę, taką, że rozumiemy, że jesteśmy jeszcze cały czas w tej drodze. Jesteśmy w tej szkole Bożej, gdzie potrzebujemy uczyć się, przemieniać, popełniamy błędy i to co Iwan powiedział, tak mi się bardzo to spodobało, no właśnie, że, że, że są rzeczy, które, o których możemy powiedzieć. I jeżeli jesteśmy w dobrym miejscu, w takim miejscu nie mówię o tym budynku, tylko mówię o miejscu naszej dojrzałości, naszej miłości braterskiej, to znajdzie się osoba, znajdą się osoby, do których możemy przyjść z naszymi problemami, ciężarami i oni nas nie, nie wyśmieją, nie podepczą, tylko właśnie nam pomogą. Tak? Także mamy tą, tą drugą postawę serca, która mówi, jestem niedoskonały i potrzebuję, Twojej bracie, siostro pomocy, korekty. Po to jesteśmy tutaj razem, żeby się nawzajem zachęcać. I teraz, jeżeli ktoś widzi siebie w tym takim idealnym obrazie, że, że ja nic nie potrzebuję i mi nic nie mówcie, ja chcę tak sobie chodzić w, takiej, w takiej, takim przekonaniu, że jest wszystko okej, okay, to, to bym powiedział, że i raczej to jest niebezpieczne, dużo bezpieczniejsza jest właśnie ta, ta, ta druga postawa serca, kiedy rozumiemy, że jesteśmy słabi, potrzebujemy usłyszeć coś, czasami potrzebujemy przeprosić za coś, tak naprawdę głęboko pokutować czegoś, bo możemy mieć w życiu rzeczy, których nie widzimy, a które Pan Bóg pokaże nam chociażby właśnie przez brata, siostrę. Czy ktoś ma jakieś krótkie świadectwo? Nie widzę. Łukasz ma krótkie świadectwo, to poproszę. Będzie krótkie? Nie no ja zawsze krótko przecież. Ja chciałem tylko, nie wiem czy to świadectwo. Znaczy... Świadectwo w sumie, no to co w sercu mam. To co Iwan mówił, to yy, ja wam powiem no, z, z mojego punktu widzenia. to Mnie to bardzo interesowało, dlatego że dowiedziałem się tydzień czy dwa tygodnie temu, właśnie jak rozmawialiśmy, że Iwan wraz z rodziną no, pragnie tutaj być z nami w społeczności, czyli rozumiem, że razem będziemy szli yy, i to mi w ogóle zmienia wiecie percepcję, nie? jak patrzę na brata. Bo tak jak, wiecie, ci tam mamy, czy, jak to się nazywa, sympatyków, czy ludzi gdzieś tam z internetu, to ja tak sobie czasem posłucham, a nawet to, co bracia mówią, jest dla mnie ważne, to, co siostry mówią, ale właśnie tu ze zgromadzenia, czyli tu, gdzie deklarujemy, że idziemy razem. I to, co Iwan mówił dzisiaj, no, było bardzo zachęcające. To otwarcie domu, ta zachęta, te... Te, wiecie, dał dużo rad, jak, jak widzi w Słowie Bożym, jak żyć, jak iść i teraz no, sobie myślę, wow, no super, no teraz będę mógł patrzeć na brata, jak on to praktykuje w życiu, daję też jemu przestrzeń, żeby on patrzył na mnie i to jest to myślę i myślę, że tutaj tego, tego potrzebujemy po prostu, żeby iść razem obok siebie, nie? żeby... Właśnie tak jak mówił, że ten wyższy level, że już teraz jeszcze w grupie, że już nie tylko sami dalej idę razem, gdzie Chrystus nie? I prowadzi. I właśnie oby tą osobą, do której idziemy, żeby Chrystus był nie, jako pierwszy, to do tego się przecież zawsze zachęcamy. Chciałbym się też odnieść jeszcze, no znowu świadectwo, <śmiech> jakie miałem myśli na temat tego, jak tu bracia zachęcali do świadectw czyli żeby tu ustawać świadectwa mówić. Jedną myślę, ale to nie będę przedłużał. To miałem od razu, ja sobie od razu myślę o psalmie 51, gdzie Dawid, gdzie Dawid tam mówi, że składa to świadectwo. On mówi, otwiera usta do Boga pośród zgromadzenia, wychwala go. Ale na początku tego psalmu widzimy, że tam przyszedł ten prorok, napomniał go z grzechu i ten Dawid składa tam świadectwo wielkiej pokuty. Tego wołania do Boga, Boże zmiłuj się nad mną, Boże łaski. I widzimy, że potem w wyniku tego życia, które Bóg mu dał, no, płynie też to świadectwo. Otwierają się usta i ja to znam z autopsji, bo pamiętam, gdy byłem człowiekiem, który był na wielu zgromadzeniach, na wielu rozważaniach Słowa Bożego. Natomiast świadectwa w sercu nigdy nie miałem, takiego wiecie, życia z Bogiem. A to się zaczęło gdzieś od pokuty, którą Bóg mi jakby zesłał. To jest jedna strona medalu, a druga strona medalu, znaczy nie wiem, może nie medalu, ale jest też w tych świadectwach tak, że dla niektórych osób świadectwa są rzeczą bardzo intymną. Ja taką osobą raczej nie jestem, ale no, uczę się tego i widzę, że ludzie, jak patrzę na przykład na moją żonę, która ma bardzo bogate świadectwo ostatnimi czasy, ale no jest właśnie, no potrzebuje jakiejś intymności, jakiejś wiecie, jakiejś takiego zaufania, wtedy się otwiera i jakby i tak chciałbym rzucić tylko temat, nie, nic tu, bo tu mamy też pewne tam różne zdania na, na to, a propos y, puszczania zgromadzeń w internecie, online, na żywo, mamy nasze niedzielne spotkania, mamy środowe, one są online. Moja żona na przykład jeździ na takie spotkania wtorkowe z siostrami. Yy, zazwyczaj, zazwyczaj bywa, jest zawsze bardzo zbudowana. Opowiadam i, tam, i kiedyś rzuciłem taki temat. Słuchaj, to może byście puściły siostry online te spotkanie nasze wtorkowe. No to yy, no miała dziwną minę. No, nie, nie, w głowie jej się to nie mieściło. I mi się generalnie też nie mieści w głowie, gdy miałbym z bliskimi ludźmi, wiecie, siedzieć, na przykład siadam z moją żoną przy stole, czy z bliskimi ludźmi, przyjaciółmi w Chrystusie, siadamy, wiecie, i puszczamy to, nie, i, i, i każdy może sobie włączyć i słuchać, nie. Ja myślę, że tutaj jest to godne rozważenia, czy faktycznie to też nie jest jakiś tylko kamyk, jakaś jedna rzecz, która no no raczej nie pomaga w tym, żeby świadectwa płynęły, szczególnie od ludzi, od sióstr, braci, którzy potrzebują jakiejś tutaj większej intymności, zbliżenia się. Myślę, że to może być, że to jest taka no, naturalne pytanie, na które powinniśmy sobie też szukać odpowiedzi, no bo widzę, pragnienia są i ja takie pragnienia też mam, żebyśmy się dzielili swoim życiem, żebyśmy mówili, ale wiem, że to jest czasem, no bardzo taka intymna kwestia i to nie każdemu to tak tylko rzucam taki, wiecie, kamyk nie? i do rozważenia. Zachęcając wszystkich do no właśnie życia z Bogiem, do, do przyglądania się sobie nawzajem, do zachęty, nie? Do dzielenia, jak my praktykujemy to życie z Chrystusem. Jest to, może to być bardzo cenne w Kościele. Gdy idziemy razem za tym jednym Panem, jednym pasterzem, jak te owce, no to amen. Krótka wymiana zdań z kazalnicy. Czyli tak, Łukasz coś powiedział, teraz ja na to odpowiem. I rozumiem, jak najbardziej rozumiem to, że są pewne rzeczy, które... Jesteśmy gotowi powiedzieć jednej osobie, zaufanej, bliskiej. tak? Jest na to miejsce. Jest, jest to dobre, jest to potrzebne. Są rzeczy, o których możemy powiedzieć większej grupie osób. I są takie rzeczy, które możemy powiedzieć jak najszerszej grupie osób, żeby wszyscy to usłyszeli. Rozmawiałem, czy to było wczoraj, czy przedwczoraj, z pewną siostrą zadzwoniła w sprawie jednego brata, który siedzi w więzieniu, długa historia, w ogóle nie będę tego teraz ciągnął. Rozmawialiśmy trochę o nim, rozmawialiśmy też o niej, jak wielki wpływ na jej życie miało słuchanie kazań z naszej społeczności. I to jest, to jest mój kamyk, który ja wrzucam do tej dyskusji na temat tego, czy transmitować, czy nie transmitować. Ja, ja nie zadałem tego pytania. Ona sama powiedziała, róbcie to, transmitujcie. Nawet nie wiecie, jak to dla niektórych jest, jest wartościowe, cenne, budujące, potrzebne. Zrobiło się późno. Ja przygotowałem coś, czym bardzo, bardzo bym chciał się podzielić. Nie wiem, wytrzymacie jeszcze chwilkę. Postaram się jak najszybciej. Słuchajcie, wiedziałem, co, w jakiejś mierze, w jakimś bardzo krótkim zarysie, co Iwan będzie mówił, ale nie do końca znałem szczegóły i po tym, co on powiedział, tym bardziej jakby mam to pragnienie, żeby się podzielić tym, co przygotowałem, bo widzę, że to jest po prostu jakby rozszerzenie tematu, czy, czy, czy kolejna zachęta płynąca ze Słowa Bożego.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 Nie chciałem wybierać z tego dwunastego rozdziału tego, tego pewnego elementu, który, na który chcę zwrócić uwagę, ale tak jak nam to wybrzmiało, to, to widzimy, że tutaj mamy jakby dwie kwestie. Tak? Mamy kwestie obdarowań, darów w Kościele i mamy Porównanie ciała Chrystusa, kościoła do ciała Chrystusa. I ja dzisiaj chciałbym właśnie odnieść się do tego porównania ludzkiego ciała do, do kościoła, do ciała Chrystusa, którego On jest głową, a my członkami. I powiem Wam tak. Ci z nas, którzy czytali kiedykolwiek Biblię i przeczytali, te wersety, ten dwunasty rozdział, to, to jest bardzo, bardzo proste, żeby odpowiedzieć na pytanie o czym tu jest mowa. No, Jest pytanie, jest odpowiedź. Mowa jest o tym, że Kościół jest jak członki ciała, ręka nie może powiedzieć oku, że cię nie chce i tak dalej. I żeby to zrozumieć co tu jest napisane, to naprawdę jest bardzo proste i powiem wam, że Czytając te wersety niejednokrotnie, rozumiałem, tak jak za pierwszym razem, tak nic, nic jakby tutaj mówię, nie trzeba żadnej wielkiej filozofii, żeby to zrozumieć. Ale powiem wam, już tak skracając, przechodząc do, do meritum. Tak jest zresztą z innymi wersetami, czy miejscami Słowa Bożego, że możemy coś czytać, rozumieć, ale to... Nie, nie rezonuje w nas, nie zmienia, nie wpływa. I tak jak wczoraj czytałem te słowa, to powiem Wam, że byłem taki jakiś podekscytowany tymi słowami, myśląc o tym, jak bliskie mi i jak żywe są te słowa, właśnie myśląc o kościele, który tworzymy, który, który chcielibyśmy tworzyć, o braterstwie, do którego się zachęcamy i powiem tak. Po to to mówię i to mówię specjalnie w taki sposób, żeby, żeby zastanowić się, czy te słowa są bliskie memu sercu i czy Kościół, który tu tworzymy, społeczność braci i sióstr, chcemy czy postrzegamy, czy chcemy postrzegać tak jak tutaj jest przedstawiony, Czyli jesteśmy członkami jedni drugich, potrzebujemy się nawzajem, potrzebujemy zachęty i to co Iwan powiedział, że no, potrzebujemy mówić o swoich problemach a, i, i potrzebujemy być tymi, którzy są chętni, żeby, żeby wyjść na, naprzeciw tym, tym potrzebom. To są, jak dla mnie to są piękne rzeczy, nie? jak można być poruszonym takim czymś prostym. A ja akurat tak jestem poruszony i mówię, wczoraj taki byłem też tym dotknięty i do tego zachęcam, żebyśmy to Słowo potraktowali, odebrali jako Boże Słowo i, i traktowali braci i siostry jako członki ciała Chrystusa, którego On jest głową. I teraz, jeśli to już dotarło do naszych serc i już rezonuje, to teraz jeszcze tylko jak to praktykować, a to już to już jest to już jest dalszy ciąg rozważań i dalszy ciąg naszego życia. I zaśpiewajmy proszę, powstańmy, zaśpiewajmy pieśń i poproszę brata Sławka do usługi tutaj. Ci ojcze, za to, że postałeś Jezusa Chrystusa, który są ubłagany za nasze grzechy, za przebinienie i do całego świata, Boże, dałeś nam tą łaskę, że mogliśmy również z tego skorzystać, Boże, że mogliśmy i nadal możemy oczyszczać się poprzez wyznanie naszych grzechów, które popełnialiśmy i które. Zdarza nam się jeszcze popełniać, Panie. Dziękuję Ci dlatego za Golgotę, za krzyż. Tak samo za Twoje zmartwychwstanie, za niebo wstąpienie i za obietnicę powrotu i przyjścia po swój Kościół Boży. Ale w ten czas, Panie, póki pielgrzymujemy, Boże, jeszcze w tym świecie, prosimy Cię, abyś nas wspomagał. Abyś również, Panie, tak jak jesteśmy teraz przed Tobą, pobłogosławił ten chleb, który będziemy spożywać. Abyś również pobłogosławił ten kielich, z którego będziemy pili, Panie. Dopomóż pomóż nam w tym, abyśmy rozumieli, Boże, jak jeść należy z tego chleba i pić z tego kielicha, abyśmy nie pili i nie jedli własnego sądu, Boże. Potrzebujemy, Panie, Twojej łaski, tak jak zawsze było, tak również jest dziś i będzie, Panie, aż do czasu spotkania z Tobą godzien jesteś czci i chwały, godzien jesteś uwielbienia i dziękczynienia. Ty, który jesteś Panem, Panów, Królem, Królów Boży. Chwała Ci niech płynie z naszych serc. Amen. Amen. Amen. Postoł Paweł, do Koryntianu takie słowa. Kieruję do nas. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus w tej nocy, który został wydany, wziął chleb, a gdy złożył dziękczynienie, połamał i powiedział bierzcie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 jest to czas na modlitwę to zapraszam, zachęcam do modlitwy. Boże, dziękujemy, że możemy tutaj możemy jeszcze spędzić ten czas razem i świętych się, hmm. możemy dzielić większej świętości niż wiernego, jeszcze bardziej wiernego naśladowania Ciebie, Twoich czynów, Twojego charakteru, Twojego mhm. słowa. Proszę Cię Panie na sercu tego podmienia, który z nas tego nie ma, albo musia tam kogoś z nas zniechęcić. Mhm. Święty jesteś, jesteś w stanie Dziękujemy Ci za to wszystkie świadectwa, za słowo, za tę zachętę, za wykonaliśmy w Ciebie. Chwałę to Pani, Pani tylko Tobie, a temu synowi, Chrystusowi są Bo to tylko dzięki Tobie i Jemu Duchu Świętemu w tym słowie tego wszystkiego doświadczamy. Swojej potężnej wiedzy, i chwały i mądrości to wszystko to w taki sposób funkcjonuje. Tylko to, jak Pani należy, cała chwała i cześć, i uwielbienie i dziękczynienie. I to, jak chcemy to składać. Nie komuś z nas, albo komuś z braci, z zewnątrz, komukolwiek, tylko to, jak Pani. Widzenia, Dziękuję. dopaliśmy złodzenia za to, że z każdym dniem dajesz nam większe wyzwanie i powierzesz nam jeszcze więcej. Strzeliń i wyrażam Pani, chodzimy do Ciebie i prosimy Ciebie jeszcze więcej. Wiemy, że to będzie wiąże się z jeszcze większymi trudnościami przeżyciem czegoś może nawet bardzo ciężkiego. Ale Panu, Pani, że Ty jesteś Pana tego. Panuś... No, dziękuję. Jest coś większego. Dziękuję. Składało się taką właśnie chęć i pragnienie tego wszystkiego. Uświęcę nas Panu. Prosimy Cię o to, w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Siądźmy, proszę. Od razu mówię, gdybym miał zapomnieć ogłoszenie. Wyjazd do Dębek w drugim tygodniu września. Jeśli ktoś jeszcze się nie zgłosił, nie zadeklarował swojej chęci wyjazdu, to proszę uczyńmy to przekazując ową chęć, pragnienie, możliwość pobytu w Dębkach w jakimkolwiek wymiarze czasowym, czyli czy przez cały tydzień czy przez Kilka dni. Albo Dorotce, albo Adamowi Zdębek, albo mi, no to wystarczy. Także zapraszam do tego. Czy jeszcze jakieś ogłoszenia mamy? Konkretna data będzie taka, że patrzę w kalendarz. I to jest sierpień, wrzesień. 8 września w niedzielę, już jedziemy tam i będziemy do soboty. Którego? 14 września. I można tam pojechać na cały tydzień można pojechać na dzień, dwa, trzy, cztery. Domki są zaoferowane do używania jest tam możliwość zrobienia posiłku sobie. Jest to nieodpłatne. My będziemy chcieli jakoś to zrekompensować te, te media, woda, prąd, ale tak to jest bezpłatne dzięki uprzejmości brata i siostry. Nie wiem co tu jeszcze macie jakieś pytania. A braterskie jest teraz w tą sobotę. 30 pierwszego w sobotę o 15.00 bracia są mile zaproszeni, widziani o 15.00 tutaj. Czy coś. Dziękujemy. Pozdrawiamy Asie i Andrzeja. raz. Środowe. To. i nie wiem. Najwyżej ja bo ja dotrę do wszystkich zborowników. No, także. Tutaj rozmawiamy z Iwanem o pewnej. Mm, pewnym. czymś. <grym> Czym, z czym brat Iwan chciałby się z nami podzielić na jednym ze środowych spotkań, uznaliśmy, że, że jesteśmy chętni, ale jeszcze nie wiemy, czy to będzie w tą środę, czy kiedy. No Zobaczymy. Środowy jest normalnie w środę, bo jeszcze to nie jest nowy, nowy miesiąc. Także normalnie w środę. 18. Jeśli to jest wszystko, to To tradycyjnie miłujmy się. Amen.